Zagadka czwarta, czyli tajemnicza walizka. Walizka detektywa Pozytywki wzbudziła sensację na polu biwakowym. Była duża i drewniana, upstrzona nalepkami z całego świata. Bambusowa rączka zdawała się pamiętać dziesiątki ściskających ją dłoni, ale do kogo one należały, tego detektyw Pozytywka nie wiedział. Nie wiedział także, dokąd podróżowała w przeszłości. Kupił walizkę na targu staroci z nadzieją, że kiedyś uda mu się ją przerobić na miniaturowy domek. Nie miał jednak działki, na której domek mógłby stanąć, dlatego walizka pozostała walizką. Bez trudu zmieścił się w niej niemal cały dobytek naszego bohatera. W upalne wakacyjne noce z powodzeniem dawało się w walizce spać. Wystarczyło jedynie podkurczyć nogi. Detektyw Pozytywka wyciągał ją z namiotu, ustawiał przy dogasającym ognisku, a potem kładł się z westchnieniem ulgi na wymoszczonym w środku posłaniu. Na niebie mrugały gwiazdy, zachęcając tryskające z ognia iskry do większego wysiłku. Chodźcie, będziecie takie jak my. Ale iskry umykały gdzieś w bok nad zastygłe w bezruchu jezioro, a potem zabierały je mrok. Aha, aha, aha, detektyw Pozytywka nucił sobie kołysankę. Aha, były sobie kotki dwa i nie wiadomo kiedy nadchodził sen. Którejś jednak nocy nie nadszedł. Zamiast niego obok walizki pojawiła się milcząca, zwalista postać. Stała w bezruchu, patrząc niechętnie na struchlałego detektywa. W przymrużonych oczach tajemniczego intruza odbijał się blask dogasającego ognia. Jego policzki były zarośnięte, a ubranie, choć eleganckie, wymięte i brudne. Detektywowi pozytywce przemknęło przez głowę, że tak wyglądali kiedyś prestidigitatorzy. Presti co? zapytał chrapliwym głosem mężczyzna. Czyta w myślach, spanikował detektyw Pozytywka. Zaraz jednak się opanował, usiadł, sprawdził ukradkiem, czy kaktus stoi na swoim miejscu, a potem z udawanym spokojem popatrzył na nocnego gościa. Prestidigitatorzy, powtórzył. Prestidigitator to ktoś, kto robi sztuczki. Wyciąga z cylindra króliki, udaje, że przecina kogoś piłą, Wyczarowuje sztuczne ognie i bukiety kwiatów. W taki sposób mężczyzna wyjął z nosa detektywa pozytywki bukiecik Konwali. — Tak — potwierdził z oszałomieniem nasz bohater. — Bukiety kwiatów i co jeszcze? — kontynuował tajemniczy gość. — Sztuczne ognie? Po czym podał detektywowi skrzącą się wiązankę. — Pan nie jest prawdziwy? Szepnął detektyw pozytywka. Jak to nie? Mężczyzna się roześmiał. Mam dać się uszczypnąć, żeby pan we mnie uwierzył? To żaden dowód, bo to wszystko mi się śni. I przyśni mi się także, że pana szczypie. A ten królik? Także się panu śni? dopytywał nieznajomy, wyciągając z cylindra przestraszonego kłapoucha. Przed chwilą nie miał pan cylindra zasapał z wyrzutem detektyw pozytywka. A teraz mam, zarechotał mężczyzna. Mam też piłę, którą za moment przetnę pana na pół, ale spokojnie. Sam pan mówi, że to tylko sen. Detektyw pozytywka zerwał się na równe nogi. Pobłyskująca w świetle gwiazd piła wyglądała wyjątkowo złowieszczo. A swoją drogą, szepnął mężczyzna. Skąd pan wie, że to tylko sen? Bo wiem, Odparł detektyw pozytywka. Nie spuszczał wzroku ze szczerzącego kły ostrza. — Proszę, proszę — mruknął prestidigitator, zbliżając się pomalutku do naszego bohatera. — Słynny detektyw nie chce zdradzać swoich tajemnic. — Nie muszę — odpowiedział nasz bohater. Cofał się poza krąg blasku ogniska. — Chciałbym wiedzieć wychrypiał mężczyzna. Chciałbym wiedzieć, jaki popełniłem błąd. Trzasnęła przepalona gałązka. Snop Iskier umknął ku księżycowi. Nieznajomy zdawał się czaić do skoku. Konwalie! Detektyw Pozytywka patrzył z napięciem na uniesioną jak maczeta piłę. Co konwalie? Zdradziły pana konwalie! Mężczyzna... Zastygł nieruchomo. Jego oddech był świszczący i urywany. — Jestem czarodziejem — oświadczył w końcu. — Przecież mogę wyczarować konwalię. Detektyw nieznacznie pokręcił głową. — Nie — powiedział. — Jest pan śniącym mi się prestidigitatorem. Specjalistą od sztuczek, a specjaliści od sztuczek nie czarują, tylko zręcznie oszukują widzów. Mężczyzna uśmiechnął się, lecz w jego uśmiechu nie było nawet cienia radości. — No to może zręcznie pana oszukałem? — Stwierdził, podejmując marsz w stronę detektywa. Co za problem ukryć gdzieś w kieszeni bukiecik konwali, a potem udać, że wyciągam je z nosa. Czy one były prawdziwe? spytał z przestrachem detektyw Pozytywka, czując za plecami pień drzewa. Oczywiście, mężczyzna zachichotał, podchodząc coraz bliżej. Piła nad jego głową odbijała migotliwe pobłyski słabnącego ognia. I to właśnie pana zdradziło. Detektyw pozytywka opanował drżenie. Te konwalie nie mogły być prawdziwe, a jeżeli były, to znaczy, że pan mi się tylko śni, bo jest pan tak samo prawdziwy jak one. Prestidigitator wykrzywił twarz w nienawistnym grymasie i rzucił się na naszego bohatera. Ostrzepiły jęknęło, przecinając powietrze. To koniec? przemknęło przez głowę kulącemu się detektywowi pozytywce. Koniec, wyszeptał pobladłymi wargami. Od jeziora wiał wiatr. Gwiazdy skryły się za chmurami. Detektyw pozytywka leżał w walizce, czując ciarki na całym ciele. Zrobiło się zimno i nieprzyjemnie. Podkurczone nogi zdrętwiały. Koniec! Westchnął z ulgą, rozglądając się po śpiącym obozowisku. Co za sen! Pokręcił głową i wyszedł z walizki. Dopóki nie dowie się, do kogo należała, lepiej w niej nie spać. Kto wie? czy nie podróżowała po świecie z jakimś prestidigitatorem. A swoją drogą, mruknął detektyw Pozytywka, wchodząc do namiotu, czy nawet w snach nie mogę odpocząć od zagadek? Odpowiedziało mu dochodzące zewsząd chrapanie. Całe szczęście, że to wszystko było tylko snem. I całe szczęście, że detektyw Pozytywka nie stracił w tym śnie głowy, dosłownie i w przenośni. Widok Konwali upewnił go, że ma do czynienia z koszmarem. Jak sądzisz? Dlaczego?